Pierwotnie miałem zamiar nagrywać ten odcinek w środę, dla mnie wczoraj, dla was przedwczoraj. Przepraszam za e, zakłócenia, które być może słychać, taki szum, który gdzieś tam w tle jest, ale sąsiad robi remont, a ja siedzę jak zwykle w podcasterskiej łazience, w której zaczynam dostawać klaustrofobii, bo jest e, nieduża, a poza tym cały czas mam wrażenie takiej beczki strasznej, jeśli chodzi o dźwięk. Miałem nagrywać w środę, ale w środę to był 4 maja, a 4 maja to jest międzynarodowe święto fanów Star Wars, więc zamiast poświęcać wieczór na plucie do mikrofonu, poświęciłem go na obejrzenie rocznego Widma z żoną, która jest zwolenniczką oglądania sagi od początku, czyli w kolejności wydarzeń, a nie w kolejności produkcji. Odwrotnie niż ja. <grafię> Dzisiaj chciałem zacząć od stwierdzenia, że Polacy to jest wyjątkowo głupi naród. I tu nie, nie chodzi mi o jakieś nasze wady narodowe, ani o to, że się kłócimy i o całą resztę, a chodzi mi o to, że Polacy nie czytają. Bo Polacy nie czytają. Średnio tam chyba jedna książka z okładem na rok to wyobraźcie sobie, jak gigantyczna rzesza ludzi musi nie czytać absolutnie nic całymi latami, skoro yy, ja na przykład potrafię przeczytać w roku nie tak znowu dużo, kilkadziesiąt książek. Ale to się przekłada bezpośrednio na statystykę. Dzisiaj zacznę od Marka Huberata, ponieważ skończyłem właśnie jego miasta pod skałą. Wyszła druga edycja. Fajna w twardej oprawie. Taka gruba. 800 stron. Ja lubię takie cegły. Ja lubię w ogóle grube książki. Lubię też książki w twardej oprawie. Odwrotnie niż komiksy. Komiksów w twardej oprawie nie cierpię. Głównie dlatego, że mało jest komiksów o tak dużej objętości, żeby warto było je wsadzać w twardą oprawę. No. Black Hole. Akira no ale Akira podzielony jest na w oryginale przynajmniej na 6 domów, które mają tak mniej więcej po 350 do 400 stron to są rzeczy, które faktycznie można zakutać w twarde oprawy miasta pod skałą natomiast jak najbardziej w twardej oprawie czyta się dobrze ja z Huberatem pierwszy raz zetknąłem się jakoś w liceum to był rok 90 chyba czwarty czy piąty przy okazji Czytania starych numerów fantastyki. Przeczytałem wtedy jego opowiadanie, debiut z osiemdziesiątego bodajże 7 roku. z Sneok wiedziałam. To jest takie w ogóle od razu uprzedzę. Będzie trochę spoilerów i będę troszkę zdradzał fabuły omawianych książek, więc zalecam pewną ostrożność w słuchaniu. Wrócieś Sneok wiedziałam, to jest tak postapokaliptyczna antyutopia zaczyna się od e, grupy mutantów, bo chyba tak tylko można to nazwać, zamkniętych w wspólnie w jednej takiej mieszkalni, pomieszczeniu czymś w tym rodzaju potem w trakcie opowiadania okazuje się, że jest to test na to, które z nich jest najbardziej przydatne do życia w społeczeństwie i z całej takiej grupy, która jest w mieszkalni zamknięta, wybierany jest jeden osobnik, który najbardziej nadaje się do życia w społeczeństwie, a reszta jest hibernowana i przeznaczana na, no, nazwijmy to e, jasno, na części zamienne dla innych. E, to był dla mnie rewolucyjny koncept wtedy. Ja pamiętam, że tak zafascynował mnie pomysł robienia takiego testu, że wykorzystałem go i i posłużył za kanwę dla mojego opowiadania klątwa, które napisałem i jakoś zacząłem je pisać pod koniec liceum ono w takiej pierwotnej formie przeleżało parę lat, potem na studiach napisałem je w dużym stopniu przeredagowując je i dopisując spore fragmenty Potem jeszcze również w liceum trafiłem na opowiadanie Kara Większa w antologii Co Większe Muchy, polskiej science fiction. Tam pojawił się drugi rys poza antyutopią, który dla Huberata mam wrażenie jest w jakiś sposób mm, charakterystyczny, czyli nawiązania takie bardzo religijne, ponieważ Kara traktuje o czystcu. Jest to czyściec Taki, jakiego byśmy się nie spodziewali. Człowiek, który trafia do czyśca, trafia do obozu koncentracyjnego. Tego się nie da inaczej nazwać. Czyściec tam, to są baraki, druty kolczaste. To jest taki obóz przejściowy, skąd dusze, potem się dopiero okazuje, że dusze wędrują dalej bądź wracają ten czyściec Huberata to jest kara mniejsza, karą większą natomiast jest katownia ponieważ całość zaczyna się od sceny, w której głównego bohatera oprawcy po prostu katują potem przychodzi sprzątaczka, zlewa go wodą żeby opłukać krew i strupy i następnego dnia przychodzą kolesi i katują go od nowa yy, bardzo ciężki motyw, chociaż ja wtedy czytywałem różne rzeczy, ja wtedy czytywałem dika, sama koncepcja obozu koncentracyjnego też nie robiła na mnie wrażenia, bo miałem zaliczone dużo, dużo przed czasem całą literaturę wojenną, która potem pojawiała mi się w lekturach licealnych i, i zresztą w dużo większym zakresie. E, i jest coś takiego w człowieku, że ludzkie cierpienie jest mu w pewien sposób bliskie. taki perwersyjny sposób... Może trochę z takiej chorej ciekawości i takiej fascynacji, z jaką przyglądamy się wypadkowi samochodowemu. A może z jakichś innych względów. W każdym razie yy, wiem, że czytałem jeszcze opowiadanie Majka Iwana. Znaczy tak mi wypada, że czytałem, bo ono było opublikowane w Nowej Fantastyce w okresie, kiedy ja ten magazyn prenumerowałem. Więc musiałem je czytać. Nie pętam go zupełnie. Aż... Yy, do czasu, kiedy jakoś, chyba w zeszłym roku, przeczytałem Gniazdo Światów. Gniazdo Światów, które na początku było bardzo fajne. Hoovera to opisywał zupełnie inny świat, rządzący się innymi prawami niż nasze. W pewien sposób bardziej prymitywny. Wydawałoby się. I ten motyw, który pojawiał się w Gnieździe Światów, czyli zagnieżdżenia kolejnych rzeczywistości jedna w drugiej, pojawia się także w miastach pod skałą. Profesor historii kultury, Adams, znajduje w Watykanie małe przejście w murze. Wchodzi i podążając korytarzami trafia do miasta pod skałą. Tam tak naprawdę też mamy do czynienia z antyutopią. Jest to miejsce groteskowe, rządzone przez marionetkowego tyrana, a tak naprawdę rządzone przez biurokratów, a konkretnie przez e, szefa całej tej biurokracji e, imieniem Człekoust faceta, który trzyma wszystko w garści e, aparat wyglądający dokładnie jak, e, jak aparat milicyjny zarządza tym wszystkim e, kieruje ludźmi, kieruje obywatelami, oni są w dużym stopniu bezwłasnowolnieni oddają się różnego typu dziwacznym rozrywkom. Tam w tym mieście pod skałą ogromną rolę gra kult ciała, ale nie taki kult ciała jak na przykład w Brazylii albo gdzieś w Wogu, tylko kult ciała w takiej najpierwotniejszej formie. Pomniki na przykład stawia się z wyprawionych ciał na koniach fragmenty ludzkiego ciała są wykorzystywane jako wyrocznie, są wykorzystywane jako dzieła sztuki. Ciało jako takie jest budulcem, tworzywem artystycznym w dużym stopniu. I z tego miasta pod skałą, tak samo jak było w Gnieździe Światów, gdzie czytając książkę bohaterowie wchodzili w kolejny świat, tak samo z miasta pod skałą Adams schodzi jeszcze niżej, podziemnymi korytarzami do miasta Krum które leży tuż pod górską granią na tej grani przebiega tak zwana linia trupa oddziela ona stronę ludzi od strony trupa po stronie trupa urzędują czarne jest to rodzaj prawdopodobnie inteligentnych hominidów chociaż one w cyklu życiowym przechodzą kilkukrotną metamorfozę Yy, przypominają do pewnego stopnia bardzo kształtne, inteligentne małpy, ale takie wynaturzone yy, kły, rogi twarze pozorne yy, ich ciała są też zbudowane trochę inaczej i one pędzą potem okazuje się dusze w miejsce, które tak naprawdę można byłoby tylko określić mianem piekła więc ta konstrukcja taka szkatułkowa pozwoliła Huberatowi w miastach pod skałą tak naprawdę napisać dwie powieści bardzo ciasno ze sobą sprzężone jedna z nich to jest otwierająca i zamykająca taką jakby klamrą fabularną książkę właśnie to jest miasto pod skałą czyli czyściec czyściec nie tak dosadny może jak w karze ale równie straszliwy to jest antyutopia opowieść o takim państwie policyjnym o społeczeństwie docna spętanym i ubezwłasnowolnionym tutaj przychodzi mi na myśl taka absolutna klasyka polskiej powieści science fiction i, i gatunku, czyli Zeidel chociażby Limes Inferior albo twarzą ku ziemi parowskiego, gdzie widać nawet podobne mechanizmy, które władza stosuje, próbując obywatela gdzieś tam ubezwłasnowolnić. Oczywiście w twarzą ku ziemi, oni starali się go gdzieś tam zabawić. W przypadku akurat Miasta Pod Skałą Adams po prostu jest yy, kilkukrotnie internowany, aresztowany, stosowane są wobec niego różnorakie represje. Natomiast drugą powieścią w Miastach Pod Skałą jest historia Adamsa, który od niewolnika poprzez służbę w Legionie awansuje na wolnego człowieka. Wcześniej zostaje w ogóle dowódcą, yy, zdobywa uznanie, sławę, bogactwo, porzuca to wszystko dla miłości, no bo jest to motyw, który w ludzkiej twórczości zawsze powraca. Zresztą jak najbardziej na miejscu, bo mamy tutaj realizację starego archetypu Eros i Thanatos. Takie zestawienie kobiety, do której Adam chce wrócić, kobiety, która w dodatku razem z nim tkwi w trójkącie miłosnym, jest obiecana innemu przez to, że on próbuje złamać tamten układ, grozi mu oczywiście śmierć i, i w jakiś sposób jest to przyczyną jego zesłania dosłownie do piekła podróży, z której udaje mu się jakimś cudem wrócić rzecz bardzo fajna, bardzo ciekawa bardzo sprawnie i dobrze napisana te fragmenty w krum to jest taka fantazy mm, może nie klasyczna, ale bardzo dobra. Fantazy, gdzie oni faktycznie zorganizowani są w taki sposób yy, społeczeństwa prymitywnego, bardzo magicznego, nie pozbawionego nowoczesnej technologii. Mają na przykład prymitywną, ale nadal yy, broń palną. Społeczeństwa, gdzie człowiek staje naprzeciwko złej mocy, której nie jest w stanie zrozumieć i ogarnąć, gdzie są siły yy, dużo większe od niego. Yy muszę przyznać, że i w Gnieździe Światów i w Miastach Pod Skałą takie połączenie kilku różnych rzeczywistości dało świetny efekt. Pamiętam, że czytając Miasto Światów najbardziej fascynowałem się właśnie przygodami kolejnych bohaterów żyjących w kolejnych zagnieżdżonych światach. Niestety i tu i tam troszeczkę rozczarowało mnie zakończenie. Z tym, że to, to chyba jest moja przypadłość tak naprawdę, że zakończenia książek, które bardzo lubię, troszeczkę mnie zawsze rozczarowywują. Zawsze nie wiem, czego się spodziewałem, ale czegoś innego. E... Miasta pod skałą kończą się w sposób, który był prosty do przewidzenia, ale nie usatysfakcjonował mnie. Gniazdo Światów kończyło się zabiegiem popularnie nazwanym przełamywaniem czwartej ściany. Jego można częściej spotkać w przypadku na przykład kier komputerowych filmów. To jest ta sytuacja, kiedy z ekranu postać puszcza oko do widza, łamiąc właśnie tą umowną czwartą ścianę, czyli, czyli ekran. W Gnieździe Światów było to zrobione całkiem fajnie, chociaż nie podobało mi się porzucenie wątku zagnieżdżonych światów na rzecz właśnie takiej zabawy z czytelnikiem być może ja już jestem za stary albo za dużo w życiu przeczytałem bo przeczytałem jednak gdzieś tam kilka tysięcy książek być może to wpływa że ja się już nie łapię na tego typu rzeczy a może ja powinienem był przeczytać Wjazd do Światów wcześniej kiedy ono wyszło, prawda? kiedy ja byłem młodszy ale ja mam taki problem ja bardzo podobny problem miałem także z Jackiem Dukajem Jacka Duka ja zacząłem czytać stosunkowo niedawno, mniej więcej jakieś 10 lat. Chociaż hmm, przez czytać mam na myśli być jego aktywnym takim fanem, wiernym czytelnikiem, ponieważ pamiętam bardzo dobrze z, zrzeczonej właśnie nowej fantastyki Irre Hare, które było rzeczą wtedy świetną. To był taki Matrix przed Matrixem koncept świata w świecie, człowieka odciętego w grze komputerowej. A bardzo świeży, to był chyba 94, 5 rok nie wiem, nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć coś koło tego w każdym razie pamiętam, że potem mój przyjaciel Piotr, kiedy byłem w wojsku, pożyczył mi czarne oceany czarne oceany, które są też taką technicystyczną antyutopią ale bliskiego zasięgu, czarne oceany które czytałem z wypiekami, siedząc na służbie w nocy one były do pewnego stopnia przerażające, dlatego że czytając Czarne Oceany czytelnik czuje, że to wszystko jest tak bardzo blisko i tak bardzo w zasięgu ręki. Ja przeczytałem Czarne Oceany ponownie jakieś dwa czy trzy lata temu i były jeszcze bardziej przerażające, bo w miarę czytania uświadamiałem sobie, że to co było fantastyką, przepowiednią science fiction, kiedy Dukaj pisał tę książkę w dużej mierze prawdopodobnie w jednej trzeciej albo nawet w połowie jest już dostępne już się spełniło dla czytelnika współczesnego pewne rzeczy, które on przewidywał pewne rzeczy, o których on pisał pewne rzeczy, które on gdzieś tam prorokował już się dokonały pewne trendy, pewne zmiany w społeczne i, i kulturowe, które on gdzieś tam trafnie jak najbardziej przewidział i, i ciekawie je ujął. My widzimy je teraz dokoła siebie. I muszę przyznać, że Czarne Oceany to była książka Dukaja, która skończyła się w sposób satysfakcjonujący. Z innymi nie miałem tak dobrze. Kolejną były inne pieśni. Niesamowita. Też podobnie jak właśnie u Huberata w Krum. Mieszanka świata jaki znamy ze światem zupełnie innym, magicznym, ze światem opartym na zupełnie innej fizyce. Zaczyna się tak, jakby to było fantazy, potem okazuje się, że oni tak naprawdę cywilizacyjnie i rozwojowo prawdopodobnie nas przerastają, tyle, że ich światem rządzi trochę inna logika, trochę inna fizyka, e, mają inne żywioły, w inny sposób nad nimi panują i to było takie science fiction mm, takie najbardziej pierwotne, tak do rdzenia przemyślane. To był świat oparty na zupełnie innej fizyce. Niestety zakończenie mm, obcych pieśni nie usatysfakcjonowało mnie o tyle, że po prostu nie zrozumiałem o co chodzi. Gdzieś ta zawiązująca się po kolei akcja i kolejne jej etapy Jacku przyznaję, po prostu nie zrozumiałem co chciałeś powiedzieć. Próbowałem na Twojej stronie czytać o co chodzi, ale nie byłem w stanie nie byłem w stanie dojść do tego. E, natomiast fascynuje mnie takie właśnie tworzenie światów, kreowanie ich od podstaw. E, przepraszam, łyk piwa, bo mi zaszło gardle. Natomiast Dukaj, Dukaj jest w tym absolutnym mistrzem, czego przykładem jest Lud. Jedna z najpotężniejszych polskich powieści science fiction. Jeden ton zwarty i gotowy to jest cegła. Ma ponad tysiąc stron. Jest to zupełnie całkowicie alternatywna, ale jeżeli pominiemy założenie początkowe, prawdopodobna, spójna i wiarygodna wizja świata, który mógł być naszym światem. Mianowicie w wyniku uderzenia meteorytu tunguskiego Część globu powiedzmy no, nastąpiło coś w rodzaju zlodowacenia. Jak to ładnie ujął Dukaj, zamarzła historia. Nie było rewolucji październikowej, nie było pierwszej wojny światowej i w środku takiego świata, który zastygł, a jednocześnie poszedł do przodu na swój sposób, Polak wybrany przez carską wespiekę, gdzieś w Warszawie wyrusza na Syberię, aby odnaleźć swojego ojca, który rozmawia z lodem, który jest w stanie komunikować się z istotami, które zrodziły się w wyniku tego nowego zlodowacenia. Jest to dzieło absolutnie monumentalne, gigantyczne, pod każdym względem rozmach, i, i siła tej powieści są praktycznie nie do opisania ja czytałem ją tygodniami odkładałem, wracałem do niej w międzyczasie przeczytałem kilka innych książek bo to trzeba sobie dawkować to jest epopeja prawdziwa e, polska narodowa epopeja dlatego, że Dukaj e, nie broni się tam wcale przed bogoojczyźnianością w żadnym wypadku nie rezygnuje z bardzo silnego eksploatowania polskości głównego bohatera. Jest to coś, co robi niesamowite wrażenie. Mnie również rozczarowało zakończenie. Nie wiem, czego się spodziewałem. Skończyło się... No nie powiem, że prozaicznie, bo nie. Ale skończyło się w sposób, którego nie przewidziałem i który w jakiś sposób mnie zaskoczył, może dlatego właśnie. W każdym razie i zrobił tam rzecz niesamowitą yy, i muszę przyznać, że te trzy jego powieści, właśnie Czarne Oceany, Inne Pieśni i Lud, to są prawdopodobnie najlepsze rzeczy, jakie napisał. Yy, trochę z prostej przyczyny, dlatego, że całą resztę jego twórczości można by było w zasadzie wyrzucić do jednego wora, przynajmniej jeśli chodzi o dłuższe opowiadania i o mikropowieści. On bawi się w kółko tymi samymi tematami, to najlepiej widać już właśnie w czarnych oceanach, kiedy są dwie warstwy życia społecznego, ta prawdziwa fizyczna, taka biologiczna i warstwa etykiety nowej etykiety społecznej. W kolejnych powieściach, w perfekcyjnej niedoskonałości na przykład, czyli w pierwszej tercji progresu. Czekam na drugą tercję progresu od bardzo wielu lat i wydaje mi się, że jeszcze długo poczekam. Jest to poprowadzony krok dalej. Najlepiej chyba ten koncept ujęty jest w linii oporu. Linia oporu jest to powieść otwierająca zbiór Król Bulu. Również absolutna cegła. Rzecz gigantyczna i zawierająca mnóstwo niesamowitych rzeczy. Linia oporu yy, i Córka łupiescy. Tam jest ten sam koncept. Ludzie żyją jednocześnie w warstwie biologicznej, tak jak jest to napisane w linii oporu w gnoju i w warstwie iluzorycznej. To jest ekstrapolacja tego, co dzieje się teraz, kiedy ludzie z siecią kontaktów społecznych przenoszą się do internetu. Kiedy tak naprawdę prawdziwsi są nasi kumple z Twittera, z Facebooka. Kiedy prawdziwsze są nasze awatary z Wawa czy z Second Life'a. Second Life'a nikt nie pamięta. No ale dobra. Niż to, co dzieje się teraz. W linii oporu głównego bohatera określa konstelacja czyli grupa jego znajomych y, społecznych, niezwiązanych z nim biologicznie, jego rodzina, już nie internetowa, ponieważ sieć jest tam w, dużo bardziej dogłębna, dużo bardziej rozległa, dużo bardziej wszechstronna, ale jest to prosta pochodna y, obecnego internetu, sieci społecznościowych i, i takiej integracji, w kierunku, której będzie dążyła sieć semantyczna, ku której my właśnie dążymy. Web 2.0 zdechło, piach mu na grób, bardzo dobrze, nigdy go nie lubiłem, nigdy po nim płakał nie będę. Sieci semantyczne przed nami. Niestety, kiedy poczyta się Dukaja więcej, to te motywy wracają w kółko. Oczywiście są, są perełki w jego twórczości. Genialne jest opowiadanie o astromancerze, również z tomu Król Bólu które jest wystylizowane na mhm. fantastykę taką starą, na fantastykę z lat 60., na fantastykę z początku lat 70. W Polsce takie rzeczy powstawały przed Zajdlem, przed Parowskim. To tak, jak Rodriguez zrobił swoją część Grindhouse'u, stylizując ją na stare filmy, no tak samo Za stromancerem jest u Dukaja Ale jest to zrobione lepiej, mocniej Bardziej eee, Czyta się I tam bohaterowie nazywają się Kapitan, nawigator Pierwszy oficer Pasażer Nie ma ich nazwisk eee, Oni posługują się ciągle kalkulatorami Wędrując w kosmosie Jest to taka fantastyka do bólu siermiężna Do bólu W tym swoim sztafarzu Prymitywna, taka jaką mm, można było napisać właśnie 30 albo 40 lat temu, posługując się tamtejszą nomenklaturą i nie przewidując tego wszystkiego, co obecnie osiągnęliśmy. I jednocześnie e, odwołująca się do jednego z pierwszych lęków e, fantastyki naukowej w ogóle, do lęku człowieka przed maszyną, przed tym, że twór ludzkich rąk będzie potrafił wymknąć się spod kontroli zyskać świadomość e, zacząć samemu sobą zarządzać e, i odwieczne pytanie jak szybko wtedy obróci się przeciwko człowiekowi i jaką formę przyjmie ta agresja e, trudno jest mi powiedzieć <grymiany> co zrobić ze sobą gdybyście chcieli poznać Huberata to są jego zbiory opowiadań. Wydawnictwo literackie. W ogóle ciekawostka. Nie wiem, czy ktoś zwrócił na to uwagę, było kiedyś wydawnictwo Supernowa. Jest do tej pory. Wydawało między innymi e, właśnie Zajdla, e, m.in. Huberata, między innymi Dukaja, e, Ziemkiewicza, którego też bardzo kiedyś lubiłem, ale odkąd spolityczniał e, i sprawicowił się do szczętu, to nie mogę nawet czytać jego felietonów e, Ci wszyscy ludzie teraz funkcjonują w wydawnictwie literackim. Ciekawostka, nie wiem, czy oni odkupili od nich hurtem stajnie autorów, czy coś innego się stało, ale to dobrze, że ktoś ich zagospodarował, bo to są świetne rzeczy. Wydawnictwo literackie wypuściło jego chyba dwa czy trzy zbiory opowiadań Marka Hubera, ta mam na myśli i wypuściło właśnie całkiem niedawno Króla Bólu, oczekiwanego od wielu lat. Króla Bólu polecam tym, którzy chcieliby spróbować Dukaja. Będziecie w stanie na podstawie takich zbiorów opowiadań zapoznać się z twórczością jednego i drugiego a w dalszej kolejności polecam wam Gniazdo Światów i Czarne Oceany odpowiednio Marka i Jacka i jeżeli któreś z nich wam się spodoba to radzę zmierzyć się właśnie z miastami pod skałą i ciężko, trudno to może być długotrwałe doświadczenie ale absolutnie tego warte i z lodem. A więc zamiast siedzieć w internecie i słuchać jakiegoś radosnego pieprzenia, to poszlibyście kupili trochę książek, ponadrabiali trochę tą żałosną, debilną statystykę. No bo w końcu samo to, że wy czytacie książki, już robi z was elitę intelektualną. To przykre i... Gówniana jest ta elita, ale taka jest prawda.